Radiowy teatr dla młodzieży. Nie myślisz jeszcze o załóż serdejnego. Czy masz nową suknię Oliwii? Nie, ciociu. A, żałuję. Oliwia wygląda w niej. Oliśnij, Co? Buba, a ty masz świeżą, sezę. Kiedy ja byłam panną miałam celek królem z mlekiem. A czy ci? Bubo. O czym mówiła Bo, bubo? bo, bo, bo, bo, bo, bo, A, bo, bo, bo, ci bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, nie bo, bo, bo, i bo, o, masz kagony, no, jakby ci niewiele obchodziło, no, to co mówię? Ależ nie, Ciociu, ja z, z słuchaj. Cieszyjesz, cieszy, że, że twoja kuzynka ma takiego wspaniałego i chodnego siebie narzeczonego. Tak, Ciociu, bardzo się cieszę. A cóż ty poramiasz, Mubo? Jesteśmy wiedza i zaszykowanią swojej wyprawy. Co? Dlaczego ty nie jesz, bo... Nie masz apetytu? A powinnaś jeść? Powinnaś? Jesteś przerażająco chuda, moja droga. Nawet przez co dziecko, ci moje dziecko. Biedna buba. Błękitny zamek. Słuchowisko Emilii Stawskiej na podstawie powieści Lucy Maud Montgomery Pani jesteś najpiękniejszą kobietą jaką kiedykolwiek widziałem kocham panią nie, kocham to za mało ja panią uwielbiam ja jestem gotów zginąć za jeden pani uśmiech Joanna ależ panie się uspokoić Wolę widzieć pana żywym obok siebie niż odwiedzać pański grób A teraz proszę mi podać ramię Chciałabym wyjść do ogrodu Jak pani sobie życzy Czy pokazywałam panu nowy gatunek róż, który wyhodowałam w moim ogrodzie? Nie mnie pani Ach, to pewnie pokazywałam je komuś innemu W każdym razie dziś kwitną najpiękniej Chodźmy o, nie rób pan, hrabio, takiej złej twarzy. Straszyć nie ma tu kogo. Za dwa dni wydają bal, cóż pan na to? Jeśli wolno mi oczekiwać, że zostanę zaproszony. Jesteś pan zaproszony. Będzie wiele pięknych dam. I kawalerów, zapewne? A cóż by to był za bal bez kawalerów? Ale panu widok tylu pięknych kobiet na pewno sprawi radość. Dlatego szczerze zapraszam. Pani jesteś bez litości. Przecież wiesz, że wśród tych pięknych jesteś najpiękniejsza. Hrabio, na nic się nie zdadzą twoje pochlebstwa. Ja ich nie słyszę. Joan, pani błękitny zamek jest jak twierdza. Ale ja go zdobędę. Ja muszę go zdobyć. Jestem wytrwały i cierpliwy. Ale nie powinnaś pani bawić się mną? Bawić się, hrabio? Gdzieżbym śmiała? Czy mogę mieć nadzieję, że kiedyś usłyszę od pani słowo, na które czekam już tak długo? O, długo. O drogi, hrabio, to niewiele znaczy. Na moją miłość trzeba zasłużyć. Będzie świątecznego, rocznicowego przyjęcia u cioci Wellington Dzięki ci za to, Boże, na wysokościach. Taka katusze szczęśliwie mnie dziś ominą, co za ulga. Nie odezwać się zbyt śmiało, nie spojrzeć się zbyt ostro. Cioci nie obrazić, bo szybciej by sam Pan Bóg wybaczył niż ona. Stryja dowcipów słuchać, po sto razy tych samych, bo bogaty... Jakby się obraził, mógłby pominąć w testamencie Do wujka grzecznie, był ogólnie szanowany Och, patrzeć na Oliwie To cudowne dziecko rodu sterlingów Obdarzoną wszystkim urodą, powodzeniem, miłością Patrzeć na nią, jak się hełpi listami Od narzeczonego i nowymi brylantami Że ja mam ich dość Ale dziś tam nie pójdę nie, nie pójdę, bo dobry Bóg zesłał deszcz i westynu w ogrodzie. Nie będzie. Ale dzisiaj moje 29 urodziny i tego w żaden sposób uniknąć się nie da. Trzeba wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy. Joanna Sterling, masz 29 lat. Jesteś starą panną i zostaniesz nią nieodwołalnie na wieki wieków. Pora skończyć wreszcie z niemądrymi nadziejami, a nie ma na co czekać. Szkoda, że mnie nikt nigdy nie pokochał ani nie pragnął kogoś interesuje szara, śmieszna, chuda i brzydka, beznadziejna stara panna. Straszne, ale, ale jak daleko sięgnę pamięcią wstecz, zawsze moje życie było takie bezbarwne i, i beznadziejne. Bez jednego jaśniejszego promyka i zawsze będzie tak samo. Samotnie? Bez żadnego cieplejszego uczucia. Aż do starości. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie będę płakać, nie. Nie mogę teraz, poczekam. Poczekam do następnej nocy. Matka zaraz poznałaby po zaczerwienionych oczach. Będzie się dopytywać, dręczyć. A co by było, gdybym jej tak powiedziała prawdę? Gdybym jej powiedziała: Płaczę, bo nie mogę wyjść za mąż. Ależ by zrobiła zgorszoną minę. Nie wypada, aby panienka z dobrego domu myślała o mężczyznach. Przecież sama mało się nie spali ze wstydu, że jej córka jest starą panną. Jakby mogła, to by mnie nakryła czapką niewidką. A, au, au! Och. Och, znowu boli. Takie ataki są coraz częstsze. Co to się z tym moim sercem dzieje? I by pójść do lekarza, chyba... chyba trzeba. Nie, czy ja mogę pójść do lekarza, nikomu o tym nic nie mówiąc? I... Gdyby się wydało, chyba by mi głowę urwali. Ta, musi się zebrać rada familijna, muszą sprawy omówić. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie chcę, żeby się zajmowali moim sercem, żeby się w ogóle mną zajmowali. Poza tym nie mam zamiaru iść do doktora Marsza. Natychmiast cała rodzina Sterlingów w mieście i okolicy wiedziałaby o mojej wizycie, nie. Pójdę do doktora Trenta. Jego progu nie przekroczył jeszcze żaden sterling, odkąd przed dziesięciu laty oświadczył kuzynce Leokadii, że jej choroba jest całkowicie urojona. Bubo, wstawaj. Już jest pół do ósmej. Po co ja mam wstawać? Do czego? Dzień ponury jak wszystkie inne dotąd, pełen niedorzecznych zajęć bez znaczenia, nie przynoszących nikomu radości ani pożytku. Ale jeżeli nie wstanę teraz, nie zdążę na śniadanie o ósmej, a jeżeli nie pojawię się w jadalni o ósmej, będzie piekło przez cały dzień. Och. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin, Bubo. Dziękuję, ciociu. Życzę ci, żebyś dożyła wielu takich szczęśliwych dni. Ach, siedź prosto, Bubo. Co za pogoda, no co za pogoda. Buba znów na pewno dostanie kataru. Marzec najgorszy miesiąc, a ona taka wątła. Pamiętasz, Fryderyko, jakiś to raz? Będzie to dwa lata temu, postanowiły ją uchronić od Kataru. Całą Ach. miesięć zimę i wiosnę nie wychodziła za próg, a i tak bez przerwy chorowała. <laughs> a w czerwcu jeszcze bronchitu dostała. Teraz podobno świnka w mieście panuje, słyszałaś, Fryderyku? Ach. Buba na pewno nabawi się świnki. Buba nie powinna chodzić tam, gdzie może nabawić się świnki. A co do kataru, to uważam, że... Jak ktoś postanawia sobie, że się nie przeziębi, to się nie przeziębi. Buba sama jest sobie winna, że ciągle dostaje kataru. Mamo, nie mogłabyś mnie nazywać Joanną. Buba brzmi jakoś tak... Dlaczego ci się nie podoba Buba? Brzmi jakoś tak dzieciny. Nie? A, tak. Więc imię to powinno ci odpowiadać. Zapewniam ci, moje dziecko, że jesteś jeszcze wystarczająco dziecinna. Ależ ja mam 29 lat. O, na twoim miejscu, kochanie, nie trąbiłabym o tym na cały świat. 29 lat. W twoim wieku byłam już 9 lat po ślubie. Ja wyszłam za mąż mając 17 lat. Bubo, dlaczego nie jesz swojej owsianki? do miasta. A po co? Chcę zmienić książkę w bibliotece. Przecież dopiero w zeszłym tygodniu zmieniałaś książkę. Nie. Cztery tygodnie temu. A bzdury. Naprawdę, mamo? Nie lubię, jak się ze mną sprzeczasz. Poza tym nie rozumiem. Po co ci znowu nowa książka? Za dużo czasu tracisz na czytanie. A cóż jest wart mój czas? No bo! Nie mów do mnie takim tonem. Nie ma w domu herbaty. Jeżeli Buba chce się przejść, niech przy tej okazji przyniesie herbaty. Tylko nie zapomnij włożyć kaloszy. Deszcz już nie pada. Ale jeszcze jest mokro. Chcesz dostać kataru? A włożyłaś flanelową spódnicę? Nie. Bubo, ja doprawdy ciebie nie rozumiem. Czy chcesz się zaziębić na śmierć? Jak twój ojciec. W tej chwili idź i włóż flanelową spódnicę. Mamo, w nowej jest mi dostatecznie ciepło. Bo idź i zrób, jak ja ci każę. Benjamin, nie przyszłam po herbatę. O, Buba! Jak się masz, drogie dziecko, w dzień swoich urodzin, co? Dziękuję, dobrze. 29 lat, bagatela, na miłość boską, Buba. Jesteś o krok od trzeciego krzyżyka i nawet nie pomyślisz, żeby wyjść za mąż. 29 lat, mój Boże, jak ten czas leci. A mnie się <śmiech> zdaje, że pełza. Co? A, tak, tak. Masz tu swoją herbatę. Pozdrów mamę i ciocię tekle. Dziękuję. Buba, mam dla ciebie zagadkę. Jakie jest najlepsze wyjście dla kobiety? No, no, no. Wyjście za mąż. A wie, mój o, dlaczego Kain zabił abla? Nie. Bo mu opowiadał stare dowcipy. Biedna buba, bierze to sobie do serca. Przez 20 lat trzymała język za zębami, trzeba było wytrzymać i teraz. Głupia jestem. No, oczywiście wuj się obrazi i opowiem matce, że byłem arogancka, a matka będzie prawić morały przez tydzień. A trudno. Ilebym znów dostała jakąś książkę Fostera, to, to już jakoś wytrzymam. Mój Boże, co ja bym zrobiła, gdyby nie jego książki? To musi być wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu mogę się wyrwać z tego swojego zatęchłego światka i pobyć tam, tam, gdzie wszystko jest piękne i proste i naturalne. Proszę Pani... Czy przyszła jakaś nowa książka Johna Fostera? Jest! Jest! Proszę. Czarodziejstwo skrzydeł. To coś o ptakach. Pani lubi jego książki. Tak, bardzo uważam, że są cudowne. Aż tak. Nie powiem, żeby mnie tak bardzo interesowały drzewa, robaki i zwierzęta, ale trzeba przyznać, że Foster zna się na nich, że lepiej już nie można. Czy nie wie pani, gdzie on mieszka? Sądząc z jego książek, Musi być Kanadyjczykiem, ale niczego więcej nie można się o nim dowiedzieć. Myślę, że John Foster to musi być pseudonim. Jakby nie było, ten tajemniczy człowiek zrobił karierę. Pisze od pięciu lat, a wszystkie jego książki są rozchwytywane. Och, wcale się nie dziwię. A ja przyznam się, pani, nie wiem, co ludzie w nich widzą. Co ludzie w nich widzą? Ależ kobieto, on odkrywa tajemnicę świata, tajemnicę życia Czarodziejstwo skrzydeł Nie pójdę dziś do doktora Trenta Pójdę do domu, żeby szybciej się wziąć do czytania Tak, tak, o ptakach Ach, ulecę sobie z nimi tam, gdzie już mnie nikt nie dosięgnie mm. Strach to grzech pierworodny Niemal wszystko zło na świecie ma swoje źródło w tym, że ktoś się czegoś boi. Jest to zimno, ślizgły wąż, który owija się wokół ciebie. Nie ma nic okropniejszego ani bardziej poniżającego, jak żyć w bojaźni. Całe życie czegoś się bałam. Od samego dzieciństwa, kiedy mnie ciocia Tekla straszyła niedźwiedziem pod schodami, jak nie będę grzeczna. Potem bałam się złego humoru matki, bałam się obrazić wuja Beniamina, bałam się złośliwych uwag stryjenki Izabeli, pogardliwego spojrzenia cioci Wellington na gany stryja Jakuba, bałam się urazić zapatrywania i przesądy całej rodziny. Bałam się nie zachować pozorów, bałam się powiedzieć, co naprawdę o czymś myślę. Bałam się nędzy na starość. Strach strach, strach, strach omotał mnie i zupełnie obezwładnił jakbym się dostała w sieć jakiegoś potwornego pająka a może moje życie dlatego jest takie nieudane a właśnie, że pójdę do doktora Trenta nawet gdyby mi mieli potem wszyscy Sterlingowie ciosać kołki na głowie pójdę i niech się dzieje co chce Cóż to panno Sterling Ma pani takie przerażone oczy Jakby miał zwyczaj pożerać swoich pacjentów No słucham Serce Boli mnie Panie doktorze Ostatnio coraz częściej mam takie ataki bardzo bolesne. Nie mogę wtedy oddychać i czasem bardzo szybko biję. Tak, no proszę się już ubrać. Może to nic groźnego, panie doktorze. Na pewno nic groźnego, ale... byłam trochę niespokojna. No tak, tak. No więc, pan Nostelny. Przepraszam. Halo? tak, tak. Co? Tak. Tak. O Boże. O Boże. O Boże. Boże. Co wytralia? Ja dwa ja. bóry. Do panie doktorze. Panie doktorze pali to. Niech Pan Boże Partwo! Biegł z domu i pędzi w kierunku stacji A to paradny. Zostawił mnie tak samą Jeszcze nigdy nie czułem się tak głupio Nawet jako z pacjentką się ze mną nie liczą Żeby się tylko nie rozpłakać o, To pani jeszcze tu jest Pan doktor Całkiem o mnie zapomniał To niedobrze Ale, ale niech mu się pani nie dziwi Dostał wiadomość, że jego syn został ciężko ranny w wypadku samochodowym W Montrealu Pan doktor miał akurat kwadrans do pociągu Nie wiem, co on zrobi, jak się, broń Boże, coś złego stanie z Antosiem A pani to... to będzie musiała przyjść jeszcze raz Mam nadzieję, że to nic poważnego Nie, nic poważnego No tak... Tak, w tej sytuacji wcale się doktorowi nie dziwię Chociaż nie mogę się oprzeć wrażeniu, że tylko mnie mogą spotykać takie afronty Niepotrzebnie skręciłam w tę aleję Znów będę musiała mijać te wiecznie zakochane pary O proszę, już idą Trzymają się za ręce, ona w różowej sukience a ja nigdy nie miałam różowej sukni Bo rodzina uznała, że dla mnie najodpowiedniejsze Są suknie ciemne I skromne Wygląda na szczęśliwą Ten czerwony tulipan Pewnie od niego Szczęśliwa Ciekawe Jak też ona mnie widzi A może W ogóle mnie nie dostrzega o, Eddie Snaid. Ze swoim przedpotopowym gruchotem Ty w nim mu się zepsuł. Pasują do siebie jak ulał. Wygląda, jakby się nie golił od paru dni. Ciekawe, czy to prawda, co oni mu mówią. Nie, nie, nie wierzy. Zbiegły skazaniec, defraudant, morderca, fałszerz pieniędzy i jeszcze diabeł wiek to bzdura. Ktoś. Kto ma takie oczy i taki uśmiech jak on nie może być zły. Nigdy nie zapomnę, jak się do mnie łobuzersko uśmiechnął rok temu. Tak sobie bez powodu. Nieogolony, ubrany byle jaka wygląda, jakby jakby mu było całkiem dobrze. Na Jego w błękitnym zamku? A cóż to za wzrok marsowy? Cera blada? Pan niezdrów. Joanno? Przychodzę, żeby powiedzieć pani coś ważnego. O, do prawdy. Proszę ze mnie nie kpić, Joanno. Pani przecież wie, że panią kochał. A mimo to zwodzi mnie pani. Zadaje ból i cieszy się, kiedy cierpi że nie może być. Popatrz mi w oczy. Joanna. Czy ciągle jeszcze nie zasłużyłem na twoją miłość? Chciałby się pan zdobyć zbyt łatwo. A więc nie. Dobrze? Wobec tego odchodzę. Wyjadę daleko. Jak najdalej od pani i jej błękitnego zamku. Za moją miłość i oddanie... Piołunem mnie tu, Karnio Nie wrócę więcej Żegnam Stój Nie musisz wyjeżdżać Hrabio Łękitny zamek byłby bardzo pusty bez ciebie jo Joanno Czy to znaczy, że Zdecydowałaś Będziesz moją żoną Joanno Tak lat to już dosyć. Masz. Każda normalna róża już by sto razy zakwitła, a to świństwo. Uch, porosło w gałęziach nasz. Uwo, Bo czyś tu szalała? Co się z tobą dzieje? Nic, ja, ja postanowiłam ściąć ten krzak. Nie będzie z niego żadnej pociechy, nigdy nie kwitnie i nie będzie kwitł. Nie, no to jeszcze nie powód, żeby go tak niszczyć. Róża jest od tego, żeby kwitła. Bubo, proszę ze mną nie dyskutować. Nie, no wyobrażam sobie, co powie kuzynka Izabela, jak zobaczy, że porąbałaś na kawałki jej prezent. W dodatku, nawet nie zapytałaś mnie o zdanie. Ta róża jest moja. Co takiego, Bubo? Coś ty powiedziała? Nic Ja powiedziałam tylko, że róża jest moja Stało się Obrażona przez dwa albo trzy dni już się do mnie nie odezwie Trzeba będzie znów przepraszać Bo przecież atmosfera w domu będzie już zupełnie nie do wytrzymania Janno, Janno, Coś ty powiedziała swojej matce Jak ty mogłaś tak ją obrazić Wstyd! Ja nie chciałam, ciociu Ach, ci do miasta i odbierz pocztę Aha, i kup gorzkich kropi retwerna Jest to mnie? Niemożliwe. Może omyłka jakaś. Wielmożna pani Joanna Sterling, DeWood, Elm Street, stempel z, z Montrealu. Zaraz, zaraz, zaraz. to musi być od doktora Trenta. A więc nie zapomniał o mnie. Szanowna panno Sterling. Sterling? Z pośpiechu zmienił mi literę w nazwisku. Szanowna panno Stylian, według umowy przesyłam pani moją według diagnozę. Umowy przesyłam pani moją Nie, diagnozę. Będę Nie będę tu niczego owijał w bawełnę, bo od pani świadomości zależy, jak długo pani pożyje. Otóż ma pani groźną chorobę serca, angina pectoris, która polega na niedokrwieniu mięśnia sercowego. Nadomiar złego komplikuje ją tak zwany tętniak komory serca. Uczciwie mówiąc, nie ma na to żadnej rady. Przynajmniej na razie. Trzeba tylko dbać o siebie, to może pożyje pani rok albo trochę dłużej. Trzeba się wystrzegać wszelkich stanów nerwowych i nadmiernego wysiłku fizycznego. Nie wolno biegać. Trzeba ostrożnie wchodzić pod górę. Uprzedzam, że każdy nagły wstrząs może mieć fatalne skutki. Proszę wykupić lekarstwo według załączonej recepty i zażywać przy każdym ataku bólu. Kreślę się z poważaniem, doktor Trent. To niemożliwe. To nie może być prawda. Ale przecież mówią, że on jest najlepszym specjalistą od serca. Piękny wiosenny świat Tyle słońca Zielono A ja mam Jeden rok życia Tylko jeden rok Czy nie było do nas żadnych listów Pubo? Nie Proszę Fryderyko, twoja herbata Dziękuję, dobra. Matka obrażona nie zwraca na mnie uwagi Ta sprzeczka z powodu róży to prawdziwe zrządzenie opatrzności Przynajmniej mam trochę spokoju No dlaczego nic nie jesz, bubo? Nie mam apetytu No przecież musisz coś zjeść na kolację Nie mam apetytu, ciociu to chociaż wypij herbatę. Ach. Wiesz, Fryderyko, w mieście mówią, że syn doktora Trenta wyliże się po tym wypadku, a sam doktor ma z nim wyjechać za granicę i wróci może dopiero za rok. Dla mnie mógłby i wcale nie wracać. Co do mnie, nie powierzyłabym mu nawet chorego kota. Czy mogę pójść do siebie i położyć się? Boli mnie głowa. Od czego boli cię głowa? Czyś ty się przypadkiem nie nabawiła świnki? Bzdury! Bubo, czy ty nie masz gorączki? Robisz wrażenie, jakbyś miała. Połóż się zaraz do łóżka, a ja potem przyjdę i natrę ci czoło i plecy maścią retwerna. Nie chcę słyszeć o żadnej maści retwerna. Co? Co chciałaś przez to powiedzieć? Powiedziałam, że nie chcę słyszeć o maści Redferna, Ohydne, lepkie świństwo i cuchnie jak nie wiem co. Proszę mnie zostawić w spokoju i to wszystko. Ona ma gorączkę. Ona na pewno ma gorączkę, Fryderyko, powiedz coś. Się przecież jakoś uporządkować Marzenie zostawię na później Jeśli jeszcze będę miała Ochotę marzyć Przede wszystkim muszę sobie odpowiedzieć na pytanie Czy boję się śmierci? Zdaje się Że nie Nie Nie czuję strachu to dziwne W życiu bałam się wszystkiego A śmierci nie boję się wcale Trudno Trzeba umrzeć To umrę Przecież bałam się życia Takiego, jakie mi los przeznaczył Teraz nie ma problemu I nie ma czego żałować Jestem wolna Jestem swobodna Co za ulga Sprawa druga Poinformować rodzinę o mojej chorobie czy nie Jeśli im powiem, będzie ogólna pani Karwetes, niekończące się odwiedziny Będą mnie ciągać po różnych lekarzach Stryj Jakub będzie za te wizyty płacił I potem przez całe życie Wypominał matce swoją hojność I miłosierdzie dla wdów i sierot Roztoczą nade mną kontrolę i nadzór Nie będę się mogła swobodnie poruszać Nie będę mogła normalnie żyć Zresztą tak naprawdę to ja ich wcale nie obchodzę Nie jestem im potrzebna A to ich troskliwość to tylko pozory I poczucie obowiązku Nic poza tym Nikt, nikt nie odczuje mojego braku Nawet matka Przecież od dawna wiem, że ona mnie nie kocha Była rozczarowana, że nie urodziła chłopca Albo przynajmniej ładnej dziewczynki a tu zdarzyło jej się takie czupiradło, za które tylko trzeba się wstydzić. Ech, nie, nie warto o tym myśleć. Z jednym tylko nie mogę się pogodzić. Nie mogę się pogodzić, że jeszcze naprawdę nie żyłam, a już trzeba umierać. Moje życie do tej pory to nędzna wegetacja. Nie przeżyłam nic pięknego, ani ciekawego i to jest niesprawiedliwe. Same przykre wspomnienia od dzieciństwa, na przykład ten incydent z kopczykami. No właściwie to jest kwintesencja Całego mojego życia Przecież byłam wtedy zupełnie mała A już odczułam, że jestem gorsza Jak to było? Oliwia zaczęła chodzić do szkoły Jako śliczna i ładnie ubrana Dziewczynka cieszyła się ogólną sympatią Wszyscy chcieli się jej podlizać Żeby ich wybrała do swojego towarzystwa Pewnego razu Usypywałyśmy na przerwie kopczyki z piasku Która większy Mój kopczyk jest największy, widzicie? Jaki, jaki duży! Mój też jest duży. Spójrz, Oliwio. Duży, ale mniejszy od mojego. Mniejszy, ale też duży. Dziewczynki, wiecie co? Przesypiemy nasze kopczyki na kopczyk Oliwii. że miała taki okropnie wiegachny. Chcecie? Dobrze, masz rację. To będzie największa góra na świecie. Świetnie, świetnie. Joanno, dlaczego nie przesypujesz swojego kopczyka? Ja nie chcę on jest mój. O! E, dawaj, co sobie myślisz? Ocuń się. Oliwia musi mieć największy. Ale ładny! Wiecie co? Zrobimy z tej góry pałac i ja będę was do niego zapraszać, bo będę królewna. Chcecie? Patrzcie, Joanna usypuje sobie drugi kopczyk. No to świetnie. Będzie to przesypać dla Oliwii. No nie rusz go, no. Proszę cię, nie rusz go. Nie. Ale dlaczego? Dlaczego nie chcesz, aby Oliwia miała większy kopczyk? Ja chcę mieć, mieć swój własny kopczyk Zostawcie go, elu... błagam Zazdrośnica Jesteś jestem Zazdrośnica zezdrośnica. Zezdrośnica. Zazdrośnica Zazdrośnica Zazdrośnica Zazdrośnica Przecież ja wcale nie byłam zazdrosna Ani samolubna Chciałam tylko mieć własny kopczyk Wszystko jedno, mały czy duży Tak, to jest właśnie symbol mojego życia Nigdy nie potrafiłam sobie zdobyć własnego kopczyka Albo ten dzień kiedy zmuszono mnie do przeproszenia Oliwii za coś, czego nie zrobiłam. Powiedziała, że pchnęłam ją umyślnie w błoto, żeby sobie zniszczyła śliczne pantofelki i... i jej uwierzyli. A ja musiałam ją prosić o przebaczenie. Pamiętam też taki uroczy kapelusik z siatką, z kwiatkami i wstążeczką pod wrodą. Błagałam matkę, żeby mi kupiła chociaż... chociaż trochę podobny, ale mnie wyśmiała i całe lato musiałam nosić okropny, brązowy beret z gumką. Och. Ca całe moje życie było lichą namiastką ominęły mnie przeżycia i wzruszenia i czy ja kiedykolwiek kochałam czy naprawdę kocham moją matkę nie, no przecież nie to jest okropne, ale taka jest prawda nie kocham mojej matki nic dla mnie nie zrobiła nigdy poza tym, że mnie urodziła nie dała mi nawet swojej miłości. Moje życie było puste. Zupełnie puste. Och! Och! Ach. Ciekawe, czy wtedy też będzie tak bolało. Wszystko jedno, dzięki Bogu, trochę zelżało. Znowu mogę myśleć to dziwne. Jak bardzo boli, zupełnie nie można myśleć. Tylko o tym jednym. Cała jestem w tym bólu. Ach. Już świta. Która to godzina? Trzecia. Zaraz zacznie się mój zupełnie nowy dzień. Mam pomysł. Genialny pomysł na te dni, które mi zostały. Nie będę niczego udawać. Będę zadowalać tylko siebie. Całe życie usiłowałam zadowolić innych, i wcale mi się to nie udawało. Teraz będę żyć dla siebie. Koniec, koniec, koniec. Dosyć mam tej atmosfery kłamstwa, obłudy i fałszywych pozorów. Uch, cóż to będzie za uciecha mówić? To, co się naprawdę myśli, pomdleją z wrażenia. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Kiedy jest najbliższe zgromadzenie rodzinne? A. Tak, za dwa tygodnie srebrne wesele Herberta i wujenki Alberty. <grymne> Wspaniale! Mój Boże! Mój Boże, jeszcze wczoraj każda uroczystość familijna była udręką. A dziś mam ochotę spojrzeć na to całe gremium z nowego punktu widzenia. Ja sam, nie, coś podobnego. Nie. To jej strzyk do głowy. Przecież sama jej mówiłam, że powinna upinać włosy do góry. Uważam, że dla niej to jest najstosowniejsza fryzura. Powiem ci, mamo, że z tym kokiem na karku i zakrytymi uszami wcale nie jest A jak się masz, Fryderyko? No, cieszę się, cieszę się, że przyszłeś. A gdzie to głowa? stoi tam z tekną. Aha, no to dobrze, to dobrze. No, to chodźcie do stołu, kochani, kochani. Let's go, let's Jakie Jakie, ja, tak. Ryko, tak. mam wrażenie, jakby twoja buba była tak. dziś jakaś inna. Czyżby to uczesanie takie tak odwiniło? O, Daj spokój i daj spokój. Tak, powiem ci, moja droga, że właściwie to z wcale nie brzydka dziewczynka. Prosimy, prosimy, siadajcie, kochani. Jakubiele, ja okadio. Skończycie jak... rozmowę przy stole, chodźcie już. Dobrze, dobrze. Proszę, by tu moja złota rozmawiała. Bardzo ważnych sprawach. No to już nie mieliście lepszej okazji do omawiania ważnych spraw, tylko rocznice mojego ślubu. A żebyś wiedziała, Alberto, że temat jest zupełnie apropos. Otóż czytałem niedawno taki filozoficzny traktat o szczęściu i właśnie o tymśmy z Lodzią mówili. Głupstwa się was trzymają, te wszystkie filozofie są nic nie warte, zawracanie głowy. A nie masz racji, Alberto? Nie masz racji? Powiedz mi, co to twoim zdaniem jest szczęście? Szczęście dla mnie. No tak, jest no tak. Jest no tak. Jest ja wiem. I uważam, że największym szczęściem dla kobiety jest być kochającą i kochaną żoną mm. i matką. Mm. O, o, tak. o, tam tak, będę tak. zupełnie szczęśliwa, jak tak. się pozbędę mojej nebranki. Och, taka jesteś przyziemna, Alberto. Dla mnie prawdziwe szczęście to poezja życia. O, może zjesz kawałek gęsiny, a z największą przyjemnością. A ja uważam że największym, jedynym, prawdziwym szczęściem jest poświęcić życie dla dobra innych. Ma... Największym szczęściem jest kichnąć się. Kiedy się ma na to ochotę. Proszę Cię, Fryderyko, dobierz jeszcze sałatki. Na no, wiecie... Wiecie, kochani, co mi się przydarzyło w tym tygodniu? Coś strasznego. Idę sobie spokojnie ulicą i nagle z za rogu wyskakuje pies. I przeraźliwie na mnie szczeka. Pędałam się parasolką jak mogłam, ale w końcu mnie ukrył. No mało brakowała, byłabym zemdlała. A w takim miejscu cię ukrył? Tuż obok poczty. Siedzieć. A czy to, czy to wrażliwa część ciała? P nie rozumiem, o co ci chodzi, Bubo. Bubo, buba, jesteś przeraźliwie chuda. Sama kości. Czy nie mogłabyś utyć? Nie. Ale za to mogę Cioci polecić pewien salon piękności w port Lawrence, gdzie Cioci zredukują liczbę Cioci podbródków. O! no, Ona ja ma gorączkę. Już od kilku tygodni bredzi, Beniaminie. Co to będzie? Moim zdaniem ona sfiksowała. A jeżeli nie, to należy jej dać w skórę, I tak? Nie można jej skóry. dać w skórę. Ona ma przecież 29 lat, a więc i to ma swoją dobrą stronę, prawda ciociuteklo? No ten łowus mógłby już sobie kupić lepszy samochód za te swoje złocieńskie pieniądze. Przynajmniej by tak nie fała sobą. kary na że niego nie ma. nie ma. Kryminalista! To rzeczywiście dziwne, to rzeczywiście dziwne, że nasza policja pozwala takiemu indywiduum kuleć sobie na wolności. No to z tym trzeba skończyć. Tak, masz rację Jakubie. Myślę, że musimy podpisać petycję, żeby raz zrobiono z nim porządek. Zobaczycie, że w pewnej nocy wszyscy zostaniemy wymordowani w łóżkach. To hańba, żeby taki ptaszek sobie boja na swobodzie, bo wszystkim co zrobił. Cóż on takiego zrobił? Zrobił, zrobił, zrobił, zrobił no. wszystko zrobił. O, ale co? Co on zrobił? Co ty wiesz, że on zrobił? Danego wuj oczernia, ale jakie dowody ma wuj przeciwko niemu? Nie dyskutuje z kobietami. Nie potrzebuje żadnych dowodów. Kiedy ktoś od pięciu lat ukrywa Proszę się na jakiejś wysepce by. za miastem i nikt nie może docieć, skąd bie. się wziął, z czego żyje i co on tam robi, to już jest dostateczny dowód, że to nie jest przyzwoity człowiek o czystym sumieniu. Gdzie tajemnica, tam musi być i zbrodnia. O, a w ogóle, co to za nazwisko syna? Bardzo podejrzane moim zdaniem. Niech mnie Bóg broni, żebym miała się z nim spotkać gdzieś w ciemnej uliczce. O, jak przypuszczasz, ciociu Georginio, co on by ci zrobił? Jak to co? Na pewno by mnie zamordował. Dla samej przyjemności mordowania? Ach, Oczywiście, od pierwszej chwili jak go tylko zobaczyłam, przeczucie mi mówiło, że to zbrodniarz a moje przeczucie rzadko mnie zawodzi. Mówią, że siedział w więzieniu za jakieś nadużycia. No to, jest a, prawie, to jest I prawie. mówią, że należy do tej szajki, która okradała okoliczne banki. Kto mówi? Ma typowy wygląd, że Dlaczego? Czy dlatego, że... No, no, no, że ma jedną brew w kształcie łuku, a, a drugą w kształcie trójkąta. A skąd ty tak dobrze znasz jego brwi, bubo? Widziałam go dwukrotnie i przyjrzałem mu się uważnie. I wiesz, Oliwio, stwierdziłam, że ma wyjątkowo interesującą twarz. Nie ulega wątpliwości, że ten typ musi mieć za sobą podejrzaną przeszłość. Chociaż trudno uwierzyć, że żeby dopuścił się wszystkiego, co go oskarżają. Wystarczy, że jego jedynym przyjacielem jest ryczący Abel. Aha. Ludzie wiedzą Aha? wszystko, moja droga. Byłoby lepiej, żeby Abel Gay stronił od niego jak wszyscy. Byłoby to z zwłaszcza dla hmm, niektórych członków jego rodziny. Jeżeli wuj ma na myśli, że, że Eddie Snake jest ojcem dziecka Cecylii Gay, to jest to bezczelne kłamstwo. No, no coście zrobili takie miny? Mamo, nie zemdlej, to nie ma sensu, czyż byś myślała, że ja, że ja jeszcze wierzę w bociany? Cicho, cicho, cicho! cicho. Nie, nie mam zamiaru być cicho, cicho. całe życie byłam cicho! I teraz, jak mi, jak mi się zechce, to będę wyła. Nie doprowadzajcie mnie do tego i przestańcie pleść bzdury o Edwin Snape. Mógł kraść, fałszować, rozbijać banki, ale na pewno nie mógł. Nie, nie mógł uwieść i porzucić biednej dziewczyny. ja, kiedy byłam młodą panienką, nigdy nie myślałam, ani nie mówiłam o takich rzeczach, bubo. Ale ja nie jestem młodą panienką. Czyż nie wbijacie mi tego ustawicznie do głowy? Wszyscyście wstrętni, złośliwi plotkarze. Joann, joann, co Nie moglibyście przynajmniej zostawić w spokoju biednej Cesi Gej. Jest umierająca i cokolwiek zrobiła Bóg, czy też diabeł. Dostatecznie już ją za to ukarał. Nie potrzebujecie przykładać do tego ręki. Bubo, już czas, żebyś się opamiętała. Za dużo sobie pozwalasz. Co to Eddie Snata? to jedyną jego zbrodnią jest to, że żyje dla siebie i pilnuje własnego nosa. Robi wrażenie, jakby doskonale mógł się obejść bez was. Co oczywiście jest niewybaczalnym grzechem dla takich snobów Ach. i hipokrytów jak Ach. wy. No nie, to, to przechodzi. Dobra, no nie, się. Pojęcie. O Boże, o Boże, zaczyna się. Zaszkodziło mi, że się tak wściekłam. Trzeba uciekać, żeby się tylko nie poznali. Muszę muszę jakoś wytrzymać. A teraz już pójdę do domu. się no, Przyszłam tylko na kolację. Była bardzo smaczna stryjenko. Tylko do sałatki warto byłoby dosypać szczyptę soli i papryki. Dobranoc! Dobranoc. Dobranoc wszystkim. Gorączkę. Nie, no jest jedzie, to jest się... Ona ma gorączkę Od razu wiedziałam, że musi mieć gorączkę Sfiksowała, powiadam wam, że po prostu sfiksowała Nie przesadzaj, Beniaminiu, uważam, że posuwasz się za daleko Póki żyje, nie słyszałem, żeby młoda kobieta wygadywała takie rzeczy <śmina> Powinna była się wstydzić myśleć o nich, nie, a co to dopiero to... mówić Muszę wam powiedzieć, że Buba od dwóch tygodni zachowuje się jakoś no, dziwnie. Zmieniła się nie do poznania, no niech te powie. Do ostatniej chwili pocieszałam się, że to może oznaki nadchodzącego kataru, ale to... To musi być coś gorszego. Aż mnie głowa rozwolała. Co to może być? Herbercie, I... proszę Cię, przynieś mi czerwone pigułki. Wczoraj chciałam pójść z nią do lekarza, ale ona oświadczyła, że nie pójdzie. No wyobraźcie sobie, nie pójdzie. I powiedziała, że nie będzie brać gorzkich kropel Redferna. I w ogóle nic. Nic. I postanowiła chodzić do prezbiteriańskiego kościoła. Najlepszy dowód, że zbdzikowała. No, dość już, Fryderyko, przestań beczeć. Oczywiście Buba zrobiła dzisiaj z siebie widowisko, ale ona nie jest odpowiedzialna za swoje czyny. Stare panny są zdolne do takich wybuchów. Gdyby ją wydano za mąż we właściwym czasie, to by do tego nie doszło. O, o, o. Ale przecież nikt ja jej wziąć. Na szczęście jesteśmy między sobą. Nikt obcy się o tym nie dowie. A jutro zabiorę ją do doktora Marsza, Marszona nie zechce, nie zechce. Nie bój się, wiem, jak postępować z upartymi ludźmi. Nigdy, gdybym się tego nie spodziewał, bo Bubie zawsze robiło wrażenie takiej spokojnej dziewczyny. No a trochę nie dorozwinię. No tak, tak. Ale rozumaj. Och, chwała Bogu minęło I jeszcze żyję To byłoby jednak okropne umrzeć w takim bólu Nie wiem, czy zniosę jeszcze kilka takich ataków A może to się już zbliża koniec? Nie, nie, nie Jakaż ja jestem sama Zupełnie sama Dobrze by było mieć obok siebie kogoś Kogo bym naprawdę obchodziła on, on umiałby mi pomóc Tylko on współczułby mi naprawdę Ma twarz człowieka, który nie przejdzie obojętnie obok żadnego cierpienia I ten swój dobry uśmiech A niech sobie o nim mówią, co chcą <laughs> Ależ ta kolacja była ucieszna, ale ich zatkało Te miny A wuj Beniamin? Biedny, zbaraniały wuj, Beniamin. Na pewno jeszcze dziś wieczorem sporządzi nowy testament. Część przeznaczoną dla mnie przepisze na oliwie. No i bardzo dobrze. Wstanę trochę, trzeba okno otworzyć. Wpuścić trochę świeżego powietrza. O, jak cudownie. A tam za lasem na jeziorze jest jego wysepka. Chciałabym. Chciałabym mieć jeszcze przed śmiercią jeden własny mały kopczyk. Joanna, mówię do ciebie raz. Ubieraj się, idziemy do lekarza. Nie rób takiej groźnej miny, wuju Beniaminie, bo mnie rozśmieszasz. A poza tym, bo jakie licho miałabym chodzić do doktora Marsza. Mój umysł jest w najlepszym porządku, chociaż wszyscy sądzicie, że oszalałam. Po prostu mam dość życia dla cudzej przyjemności i postanowiłam zacząć żyć dla własnej przyjemności. Przynajmniej zdobędziecie nowy temat do gadania, to wszystko. Joanno, Joanno, jak możesz? Nie martw się, mamu, nie zrobię nic strasznego. Mam zamiar tylko trochę się zabawić. Coś podobnego. Zabawić? Buba, porozmawiajmy jak siostry. Zrozum. Martwisz matkę. Cała rodzina jest zdruzgotana. Ja nie pokazuję dziąseł, kiedy się śmieje. Ja nie rozumiem, do kogo ty to mówisz? O, do siebie, kochani. Ja widzę, że ty nic sobie nie robisz z tego, co ja do ciebie mówię. Ty nie masz serca. Mam tylko jedną prośbę, żebyś przynajmniej nie wyjeżdżała ze swoimi dziwactwami w obecności mojego narzeczonego. Ojujujujujuj. Nie drżyj tak o tego swojego wymuskanego budka. On i tak się na tym nie pozna. Ona jest chora, Oliwio Cicho, Oliwio I nie odpowiada za swoje słowa Proszę natychmiast pójść do Oliwii I przeprosić ją za ten wybryk Piętnaście lat temu, mamo, zmusiłaś mnie Żebym przeprosiła Oliwię za coś, czego nie zrobiłam No, to już starczy i za ten raz Drogi panie Beniaminie, z tego, co mi pan tu opowiada o swojej kuzynce wynika, że jak na razie nie powiedziała ani nie zrobiła nic, co by mogło być poczytane za dowód do błędu. A niestety w naszych zdegenerowanych czasach nie można zamykać ludzi bez dowodu. Uważam, że najlepiej będzie, jeśli państwo zostawicie pannę Sterling w spokoju. Na droga. Od o Jak daleko jest stąd. Co, co im się zdaje, że szanownej mamusi panienki, nie w smak, że panienka tak tu ze mną siedzi. Już czwarty raz przez ganek przechodzi i fuka. Ale mnie w smak, Ablu. Lubię patrzeć, jak <słuch> pracujecie. Zgradnie wam to idzie. <śmiech> no, już pięćdziesiąt lat jak cieślą jestem, to i swój fach znam. A widać już szanownej mamusi panienki względy muszę mieć, skoro mnie do tego dachu najęła chociażem ryczące ejpl i na ulicy. To ledwo głową skinie. Inaczej by o was ludzie mówili, jakbyście tak nie pili. Nawet dzisiaj łódką was czuć. <głosy> Musi se człowiek trochę na te smutki popić. Pobry nie <głosy> Bo by wytrzymał. A, a, a jak się wasza córka czuje? <głosy> Ceśka. Ino, patrzeć, jak kipnie. Dwa lata temu doktor marsz dał jej sześć miesięcy życia, bo płuca całkiem jej gruźlica wyżarła. Ale ona wiedzactwo jeszcze jakoś ciągnie. Tyle, że coraz słabsza. Już prawie, że nie wstaje. A macie kogo do pomocy w domu? A miałem przez ten czas cztery baby. O, trzy same poszły, a czwartą wczoraj wygnałem na zbity pysk. Dlaczego, Eidlut? A bo brudne było babsko, że diabli mnie brali. I poszedł babszty, a ja teraz sam se muszę żarcie pitrasić, no bo Ceśka tu nawet jeść już nie chce. Czasem coś se zgotuje, no życie. Ależ Cesia musi mieć kogoś, kto by jej doglądał. O, no, Edy wpada do niej ile razy przejeżdża i robi co potrzeba pomarańczów jej zawsze dna przynosi, kwiatków różności. Dobry z niego chłop, ale ta wielkopańska banda spojrzeć nawet nie chce na niego, tylko psy na nim wieszają picu się za fajdane. Całe szczęście, że on się tam nimi nie przejmuje, tak samo jak i ja. Cholerniki! Przeklęte! myślałby to, wielkie mecyje! Eee... Ja nikogo prosił nie będę, żeby przychodził. Obejdzie się! Nie potrzebuję, żeby mi się szwędali po chałupie i nos wsadzali do wszystkiego! Ależ, ależ... Cesia musi mieć kogoś, żeby ją pielęgnował. O Co mnie tak panienka i no tą... Ceśką piłuje? A nie tylko ceśkę i ceśka. Przecież Rotera to panienka nie bardzo się o nią frasowała. Nawet nie zajrzała do niej ani razu, a ona, pamiętam, zawsze panienkę lubiła. Powinna była. No, trudno, minęło, przeszło. Nie ma o czym mówić. Teraz chodzi o to, że jej potrzebna gospodyni. Mógłbym dobrze zapłacić jakiejś porządnej kobiecie, ale czy panienka myśli, że to tak łatwo znaleźć? Znów się jaka stara wiedźma trafi. A ja bym się nie nadawała? Musimy zachować spokój. Absolutny spokój. Spokój, spokój. Po takiej kompromitacji. Co mnie podkusiło, żeby ten dach reperować, bo ona mi się zawaliła. Bo ulica pozwoliła jej tam pójść? Czy pozwoliłam? w jaki sposób miałam ją zatrzymać? Zapakowała swoje rzeczy w walizkę i dała ryczące mojej blowi, jak poszedł po kolacji do domu. A ja z Teklą byłyśmy w kuchni. Patrzymy, a ona wchodzi z torebką w ręku, ubrana w kostium. Nie, no miałam straszne przeczucie. Po prostu wiedziałam, że Buba idzie zrobić coś okropnego. Pytam ją. Bubo, dokąd idziesz? Idę szukać błękitnego zamku. A czy nie sądzicie, no, że to mogłoby posłużyć za dowód no. obłąkania? Jo, no, co ty chcesz przez to powiedzieć? Idę prowadzić gospodarstwo u ryczącego Eibla i terminować cesie. Abel będzie mi płacił 30 dolarów miesięcznie. Coś? Nie, nie, nie, nie. My, my, myślałam, że, że trupem padnę na miejscu. Nie powinnaś jej była wypuścić z domu. Czy trzeba było zamknąć drzwi na klucz? No, no, no coś nic, zrobić, no. Nic nie mogłam zrobić, Jakubie, rozumiesz? Ach. Nic. Ona stała między mną a drzwiami. I nie możecie sobie wyobrazić, jaka była stanowcza. Twarda jak głaz. Tak no, mnie no, no, no. najbardziej zaskoczyło. Przecież no. zawsze była taka dobra i posłuszna. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Co było dalej? Bo, co się stanie z twoją reputacją? Bo zrozum! Jeżeli kobieta raz zaszarda swoją reputację, nic już jej nigdy nie oczyści. Nigdy nie zważysz z siebie piętna, jeżeli teraz pójdziesz do tego bezczelnego pijanicy usługiwać takiej dziewcy jak jego córka. Nie wierzę w to, żeby Cesia była dziewką. A jeżeli nawet, to też nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ta dziewczyna straciła wszelkie poczucie przyzwojności. Cesia gej jest umierająca i tylko to jest dla mnie w tej chwili ważne. Ależ dziecko, czy ty się w ogóle nie liczysz z ludzką opinią? Całe życie liczyłam się z cudzą opinią. Odtąd będę się liczyć tylko z własnym zdaniem. Ależ pozory! Trzeba dbać przecież o pozory! To do diabła z pozorami. Powiedziała do diabła nie, nie, nie, wyuznane stworzenie wyuznane stworzenie bubo, ryczący Abel na pewno zamordował swoją żonę w czasie jednego ze swoich pijackich szałów pewnie mnie ciebie zamorduje to jest niebezpieczny człowiek nie boję się Abela cieciu Teklo, na pewno mnie nie zabije a za stary, żebym się miała obawiać jego umizgów Joanno jeżeli nie obchodzi Ciebie ani własna reputacja, ani dobre imię Twojej rodziny, to czyż nie masz żadnych względów dla moich uczuć? Żadnych. Po prostu? Żadnych? Ach, ludzie obłąkani nigdy nie mają względów dla cudzych uczuć. A co jest w tym wszystkim najgorsze, no to... to to, że teraz wszyscy dowiedzą się o jej obłędzie. Co za... Spokój, spokój, spokój. teraz już nie utrzymamy tego w tajemnicy o, o, o, ja tylko nie przeżyłam mam nadzieję, że Cecilia Gain nie pożyje dłużej jak parę tygodni i ta wariacka eskapada szybko się skończy słuchaj, pójdę jeszcze raz do doktora Marsza a ja pójdę do adwokata Fergusona a tymczasem musimy zachować spokój tylko spokój tak jest tak jest